Między 4 a 11 lutego 1945 roku, Jałta na Krymie, spotkanie przywódców tzw. Wielkiej Trójki, poświęcone powojennemu ładowi na świecie, rozmawiano także o przyszłej Polsce. Istotną częścią kwestii polskiej jest utworzenie stolego rządu lubelskiego. Prezydent USA Franklin Delano Roosevelt Przeciw temu jest opinia publiczna w moim kraju. Pragniemy widzieć w Polsce rząd jedności narodowej. Jak utworzyć taki rząd? Oto nasze zadanie. Jeżeli pan prezydent pozwoli, to chciałbym teraz przedstawić nasze stanowisko. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill jak wiemy, obecnie istnieją dwa rządy, wobec których sojusznicy zajmują przeciwstawne stanowiska. Rząd Polski w Londynie i rząd lubelski. Wszyscy zgadzamy się, że naród polski musi mieć prawo wyboru własnego rządu, ale sprawa wyborów to problem odległy. Co będzie tymczasem? Mając na uwadze istniejące realia, chciałbym zaproponować, by tu na miejscu w Jałcie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki utworzyły nowy rząd polski, który mógłby być uznany przez nas wszystkich i który sprawowałby władzę do wyborów. Chciałbym odpowiedzieć panu Churchillowi. Przywódca ZSRR Józef Stalin. Pan Churchill zaproponował utworzenie rządu polskiego tu, na tej konferencji. Chciałbym wierzyć, że pan Churchill się przejęzyczył. Jak można utworzyć rząd polski bez udziału samych Polaków? Może by zaprosić ich jednak tu, do Jałty. E, nie mam w tej sprawie opinii. Konferencja jałtańska przypieczętowała los Polski w sowieckiej strefie wpływów. Czy tak musiało być?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 1 stycznia 1945 roku rząd londyński Tomasza Arciszewskiego zapowiedział, że naród polski nie uzna żadnej narzuconej mu władzy i będzie do końca walczyć o rzeczywistą niepodległość Polski. Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy 17 stycznia. Zimowa ofensywa sowiecka, postępująca równolegle z represjami wobec Armii Krajowej, zmusiła komendanta głównego podziemnej armii do jej rozwiązania, co Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Rządu Tymczasowego w Warszawie uznało za fikcję, nasilając wywózki i aresztowania akowców. Jednostronne ustalenia jałtańskie oprotestował rząd londyński. Wyraził nadzieję, że zachodni sojusznicy powstrzymają ingerencję ZSRR wewnętrzne sprawy Polski. Obowiązki naczelnego wodza powierzono generałowi Andersowi. Generał komorowski Bór pozostawał w niewoli niemieckiej. Stronnictwo Ludowe, jedna z głównych sił rządu emigracyjnego, pozostająca w opozycji, skłaniała się do kompromisu i formowania wspólnego gabinetu, czyli rządu jedności narodowej. Front białoruski, w którego składzie była Armia Polska, przełamał Wał Pomorski, zdobyto Kołobrzeg. Armia Czerwona opanowała Gdańsk. Na froncie zachodnim alianci sforsowali REN. Tymczasem w Warszawie 27 i 28 marca NKWD aresztował przywódców Polski Podziemnej, zaproszonych najpierw na rozmowy o unormowaniu relacji z Armią Czerwoną. W kwietniu na mocy wyroku sądu wojskowego w Lublinie stracono 11 akowców pod zarzutem przygotowania zamachu na Bolesława Bieruta. 16 kwietnia wojska sowieckie rozpoczęły ofensywę na Berlin, także z udziałem polskich żołnierzy. 30 kwietnia Hitler popełnił samobójstwo. Skapitulowała niemiecka obrona Wrocławia, a dywizja pancerna generała Maczka zajęła Wilhelmshafen, bazę marynarki wojennej Niemiec. Zacięte walki o Berlin doprowadziły do podpisania 7 maja aktu bezwarunkowej kapitulacji, przerwania działań wojennych, dzień później kończąc wojnę w Europie, ale nie na Dalekim Wschodzie, tam bez zmian. 1945 rok, rok wojny, ale i rok pokoju oraz podnoszenia się Polski ze zniszczeń wojennych, odradzania się przedwojennych instytucji kultury, uczelni. Zatem nadchodzi to światełko nadziei, ale czy tylko światełko? To światełko, choć to bardzo niestosowny żart nadjeżdżającej z tunelu lokomotywy, która miała rozjechać Polskę, tych, którzy nie zginęli jeszcze w czasie poprzednich sześciu lat okupacji, najpierw wspólnej sowiecko-niemieckiej, a potem tylko niemieckiej. Mówię tutaj o niestosownym żarcie, bo przecież chodziło o życie milionów mieszkańców obszaru, który politycznie został przesunięty na zachód. Wschodnia połowa została obcięta na mocy decyzji Stalina przypieczętowanej, właściwie już w Teheranie, a oficjalnie raz jeszcze w Jałcie, ale przesuniętej na zachód wyłącznie terytorialnie, bo w istocie Polska została cofnięta niejako na wschód, na wschód, mający specyficzne znaczenie od 1917 roku, nowej cywilizacji komunistycznej. W jej obręb Polska była wciągana niejako wraz z postępami ofensywy Armii Czerwonej i pogodzeniem się zachodnich sojuszników z takim werdyktem wydanym przez samą relację sił militarnych w końcowej fazie II wojny światowej. Tragiczna sytuacja oczywiście dla wielu milionów mieszkańców Terenów, które wychodziły z nocy okupacji niemieckiej była przyjmowana zupełnie inaczej niż w tej chwili to ujmuje. Było to niewątpliwe wytchnienie od groźby codziennej łapanki, od groźby zbiorowej egzekucji. Wspomniała Pani oczywiście stale odnawiające się egzekucje, ale już nie publiczne. Egzekucje dokonywane przez nową władzę, formalnie polską władzę, PKWN-u przekształconego najpierw w tymczasowy rząd jedności narodowej, a następnie w rząd jedności narodowej, tak się on formalnie nazywał. I to już z udziałem jako drugiego wicepremiera niedawnego przywódcę, można powiedzieć, aspiracji politycznych Polski do niepodległości, czyli Stanisława Mikołajczyka. Otóż w imię tego rządu jak najbardziej zabijano dalej polskich patriotów, tyle że już nie robiono tego publicznie, tak jak ta egzekucja właśnie 11 żołnierzy AK. Ale przypomnijmy, nie chodziło tylko ludzi oskarżonych o próbę zamachu na Bieruta, ale na przykład o posiadanie radia. Było nielegalne wobec tego. Na przykład jedna mieszkanka łodzi została stracona za to, że posiadała radio odbiornik, którego nie zgłosiła nowym władzom. Na podstawie dekretu przyjętego przez PKWN 31 sierpnia 1944 roku dekretu o kolaborantach faszystowsko-hitlerowskich, tak się to określało, i zdrajcach narodu polskiego, pod tym zarzutem straconych zostanie tysiące polskich patriotów w następnych latach. Ale dla milionów nowa władza, pod patronatem, której przecież tak jak wspomniała pani redaktor we wprowadzeniu do naszej dzisiejszej audycji, otwierane były na powrót uczelnie, zakładane były nowe, pojawiała się polska prasa legalna, w tym na przykład w marcu 45 roku między innymi Tygodnik Powszechny w Krakowie. Ta nowa sytuacja już bez Niemców wydawała się, jeśli nie wyzwoleniem, to w każdym razie na pewno zmianą na lepsze polegającą na tym, że śmierć nie czai się już za każdym rogiem, a śmierć zagraża tylko tym, którzy nie podporządkowują się rozporządzeniom nowej władzy, nowej politycznej poprawności, że użyję tego dzisiejszego określenia dla tamtych czasów, politycznej poprawności, którą dekretuje w tej chwili Stalin, jego ludzie w Warszawie. Jeśli trzymać się tej politycznej poprawności, to można spokojnie żyć, można zacząć budować jakąś przyszłość inaczej niż pod okupacją niemiecką, kiedy przyszłości żadnej widać nie było. Teraz miała być przyszłość dla Polski ludowej. Trudna przyszłość, niełatwa przyszłość, przyszłość, z której wykluczone są dziesiątki i setki tysięcy ludzi tęskniących za Polską niepodległą, Polską godną. Ci będą albo zabijani, albo zamykani w obozach. Przypomnijmy blisko 400 tysięcy ludzi przewinie się przez obozy stworzone przez nową władzę polską, PKWN-owską i post-PKWN-owską, stalinowską władzę w Polsce. W większości to będą polscy patrioci. Jeśli nie do obozów, to ci, którzy byli wierni niepodległej, którzy nie mogli się pogodzić z tym nowym systemem, po prostu będą marginalizowani. Oni akurat kariery żadnej nie zrobią. Nie zostaną inżynierami, nie zostaną profesorami, zwłaszcza wyższych uczelni. Nie znajdą się w gronie uznanych autorytetów w nowej socjalistycznej, jak się to wkrótce, jeszcze nie w 45 roku, ale wkrótce okaże ojczyźnie. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym, lepszym dniom, Warszawą. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawą. Jakie znaczenie dla Polaków miała ta twarda postawa rządu londyńskiego Tomasza Arciszewskiego, który zapowiedział, że do ostatniej kropli krwi że Polska będzie walczyła o niepodległość do samego końca. Przypomnijmy, że to właśnie decyzje rządu legalnego, wciąż rządu polskiego w Londynie, przyczynią się do decyzji o rozwiązaniu Armii Krajowej. W styczniu wcześniejszej decyzji o rozwiązaniu konspiracyjnego harcerstwa Szarych Szeregów. No jednak nie znaleźli się w kręgu tego rządu jacyś szaleńcy, którzy chcieli rzucić teraz bezbronną ludność w kraju, na te tysiące przewalających się wtedy przez Polskę czołgów Armii Czerwonej, czy na siły specjalne NKWD, zakładano raczej w tym momencie potrzebę moralnego protestu, a nie militarnego oporu, nie do ostatniej kropli krwi, czy że nie oddamy guzika, munduru. Te ośmieszane hasła, śmiesznych, dziwacznych, nie dzisiejszych, a właściwie groźnych, nawet niezłomnych z Londynu tak wyszydzała ich propaganda perelowska w istocie wcale nie były podnoszone po to, by wprowadzić ludzi do lasu, by narażać naród polski na nowe straty. Nie. Protest moralny związany z postawą tego rządu, rządu Tomasza Ciszewskiego, polegał na manifestowaniu wobec świata, że dzieje się w Polsce niesprawiedliwość i że pogodzić się z tą niesprawiedliwością wewnętrznie nie można, że trzeba wobec niej protestować i że protestować powinna emigracja przede wszystkim, bo ona może to robić względnie bezpiecznie. Nic fizycznie za to nie grozi. Oczywiście główny reprezentant tego nurtu moralnego protestu, generał Kazimierz Sosnkowski, został pozbawiony funkcji naczelnego wodza pod naciskiem Brytyjczyków i Amerykanów, kiedy zaprotestował w specjalnym rozkazie wobec bierności zachodnich sojuszników w stosunku do stalinowskiej polityki podporządkowania Polski. Wtedy prezydent Raczkiewicz pod naciskiem zdecydował się zdymisjonować Kazimierza Sosnkowskiego, ale w 45 roku sam razem z nowym rządem prezydent Raczkiewicz niewątpliwie znalazł się już jednoznacznie w tym obozie moralnego protestu. Przypomnijmy też, że Konspiracyjna Rada Jedności Narodowej, powołana przecież wcześniej przez rząd londyński na zebraniu z udziałem delegata rządu Jana Stanisława Jankowskiego 21 lutego 45 roku, podjęła uchwałę, w której protestując przeciwko decyzjom konferencji jałtańskiej w sprawie Polski, podkreślała jednocześnie, że trzeba uniknąć dalszego wyniszczania polskiego narodu. Trzeba szukać szansy stworzenia podstawy dla organizacji własnych sił. A więc nie był to protest szaleńczy, wzywający do jakiegoś nowego powstania. Tego nikt z odpowiedzialnych polityków od Polaków w 1945 roku nie oczekiwał. Ci, którzy decydowali się walczyć dalej przeciwko teraz już nie Niemcom, ale narzuconej komunistycznej władzy, robili to już wyłącznie w oparciu o własną decyzję, własną wolę, bez żadnego nacisku czy bez żadnego wezwania do takiej postawy ze strony rządu polskiego w Londynie. Czy jego reprezentacji konspiracyjnej w kraju. Komunistyczne władze w postaci Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Rządu Tymczasowego nie uwierzyły w rozwiązanie Armii Krajowej. Czy to była tylko fikcja z ich strony, że fikcją jest to rozwiązanie i powód do nasilenia represji wobec Akowców? Jest takie rosyjskie powiedzenie, które bardzo podobało się Józefowi Stalinowi: Dawierjaj, no prawierjaj. To znaczy, ufaj, ale sprawdzaj. Otóż Stalin cieszył się z faktu, iż Armia Krajowa deklaruje samo rozwiązanie, ale zależało mu na tym, żeby urwać głowę, przepraszam za dosadność tej metafory, wszelkiemu potencjalnemu oporowi wobec nowej władzy w Polsce, a zatem trzeba sprawdzić, kto z tych, którzy byli w konspiracji, jest nastawiony wobec nowej władzy zdecydowanie pozytywnie, jest gotów z nią współpracować. Trzeba to wykorzystać, by umocnić tę nową władzę, ale potem, kiedy ta władza się umocni, nawet tych, którzy ją poparli z byłych hakowców, traktowano nieufnie. Prawda, pułkownik Jan Żepecki, który będzie należał właśnie do grona tych wybitnych reprezentantów dowódczej elity AK, która uzna konieczność zaakceptowania niejako nowego porządku w Polsce, przecież potem padnie ofiarą represji. To samo było z powracającymi z polskich sił zbrojnych na zachodzie. Pamiętajmy, tam było przecież blisko 200 tysięcy żołnierzy i oficerów. U schyłku wojny w maju 45 roku. Brytyjczycy chcieli się ich pozbyć, nie chcieli ich utrzymywać przecież po zakończeniu wojny, dlatego będą starali się ich zachęcić do powrotu do Polski pod władzę komunistyczną i wielu wróci. Oczywiście większość zostanie w ramach tymczasowo zorganizowanego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia zorganizowanego przez Brytyjczyków właśnie na ten okres przejściowy, ale wielu zachęcanych do tego wróci do kraju i manifestując w ten sposób, że jednak wybierają własną ojczyznę, nawet jeśli jest pod władzą obcą czy narzuconą, są gotowi dalej budować tę ojczyznę pod tą obcą władzę. Ale większość z tych oficerów zostanie potem poddana represjom, jako niepewni, jako podejrzani. Stalin chciał mieć tylko ludzi złamanych, tylko ludzie złamani są pewni. Ci, na których są, przepraszam za kolokwializm, haki potężne, polityczne, moralne. Lub ci, którzy są całkowicie podporządkowani i bezwolni nowej władzy. Tacy właśnie jak Bierut. A inaczej niż Gomułka, ten nie był człowiekiem złamanym, dlatego Gomułki się w pewnym momencie Stalin będzie chciał pozbyć, chociaż komunista szczery, chociaż nienawidzący Polski londyńskiej, tym bardziej dotyczyło to oczywiście ludzi skażonych w cudzysłowie współpracą czy wiernością Londynowi, rządowi Polski niepodległej. To była właśnie zasada, która kazała z bezwzględnością całą, zaleconą przez Stalina osobiście, korzystać z owego dekretu z 31 sierpnia 1944 roku o zdrajcach i kolaborantach i w imię tego dekretu zabijać, aresztować, wysyłać do więzień i do obozów tysiące polskich patriotów. Mamy paradoks dyplomatyczny. Polska, państwo zwycięskiej koalicji bez prawa głosu w Jałcie, bo Stalin rozdaje karty. No dziwię się trochę Rooseveltowi, no bo jak pan profesor wielokrotnie mówił, Churchilla nie traktowano Wielkiej Trójce jako równorzędnego partnera, że Roosevelt nie sprzeciwił się Stalinowi, nie obronił Polski. Dlaczego? Przypomnijmy, że Roosevelt zobiegał kresu swoich dni w Jałcie. Żył jeszcze po tej konferencji niespełna dwa miesiące. Był człowiekiem ciężko chorym. Dodatkowo to osłabiało jego wolę konfrontowania się ze Stalinem w jakiejkolwiek sprawie. Ale to, co podcinało najbardziej jakiekolwiek szanse wystąpienia Roosevelta w roli obrońcy sprawy polskiej, nigdy nim nie był, ale zwłaszcza nie był nim w Jałcie, to po prostu spojrzenie na relacje ze Stalinem z punktu widzenia interesów państwa, które Roosevelt reprezentował, czyli stadów zjednoczonych. A dla Roosevelta z tego punktu widzenia najważniejsze było w Jałcie, żeby przekonać Stalina do wzięcia udziału w ostatecznej rozprawie z Japończykami na Dalekim Wschodzie. Przypomnijmy, że Związek Sowiecki miał z Japonią układ o neutralności. Nie prowadził żadnych działań wojennych przeciwko Japonii podczas kiedy amerykańscy chłopcy z wyspy na wyspę zbliżali się w końcu do Japonii i wiadomo było, że próba szturmu Wysp Japońskich, jeszcze przypomnijmy bomby atomowej, wtedy nie było. Projekt Manhattan przygotowujący tę bombę był zaawansowany, ale jeszcze nawet próbna eksplozja nie nastąpiła, więc nie mógł Roosevelt zakładać, że jakąś cudowną bronią rzuci Japończyków na łopatki. A zatem zakładał, że podbój Japonii będzie kosztował życie setki tysięcy amerykańskich chłopców. Jeśli Stalin zgodzi się swoich chłopców, swoje mięso armatnie, bo tak przecież traktował swoich poddanych, rzucić na daleki wschód. Za to Roosevelt był gotów bez problemu ustąpić nie tylko interesami polskimi, ale wieloma innymi interesami dotyczącymi mało go obchodzącej Europy, a już zwłaszcza mało go obchodzącej Europy Wschodniej. To był punkt widzenia Roosevelta na sprawy polskie i stąd rzeczywiście haniebne, oburzające, straszne słowa, jakie Roosevelt wypowiadał w Jałcie na temat Polski kiedy powiedział na przykład na samym wstępie tych debat 6 lutego, że przecież Polska dostarcza nam bólu głowy od pięciu wieków. Prawda? Stany Zjednoczone pięć wieków wcześniej nie byłyby tem nawet wirtualnym. Wyłącznie na tym obszarze, nad którym w 45 roku rozciągała się władza prezydenta Roosevelta, biegały bizony i Indianie, którzy polowali na nie. Ale Roosevelt z taką właśnie imperialną pogardą mówił, że no cóż, dla Ameryki Polska to jest tylko kłopot, stary kłopot, odwieczny kłopot. I lepiej, żeby dobry wujek Joe, czyli Józef Stalin zajął się tym nieszczęsnym polskim kłopotem. Churchill, który rozumiał, że jest to fatalny punkt widzenia nie dla Polski tylko, ale dla Europy, która zostanie jakby rzucona na żer Stalinowi, no cóż, Churchill był w dużym stopniu już wtedy bezradny w tej sytuacji. Liczył tylko na to, że no chociaż uda się sprowadzić jego podopiecznego Mikołajczyka do rządu w Polsce i tam gra będzie toczyła się jakoś dalej. Gra o przyszłość Polski o choćby jakiś niewielki margines wewnętrznej swobody obecności niejako zachodu w Polsce. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia Żywa. Mówi Zygmunt Typułkowski, jeden z 16 więzionych przywódców Polski Podziemnej, przewieziony z dworca w Moskwie do więzienia na Łubiance 30 marca 1945 roku. Było po południu, gdy wysiedliśmy na małej statyce w Moskwie. Wsiadłem do pierwszej limuzyny wraz z dwoma moimi towarzyszami. Obok szofera zasiadł generał, który wskazywał drogę. W olbrzymim pędzie przemierzaliśmy ulicę, zdołałem jednak zauważyć, iż minęliśmy budynek narkomindiewo, na a więc nie będziemy już gośćmi rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak to nam obiecywano. Samochód zatrzymał się parę ulic dalej, przed monumentalnym budynkiem wyłożonym u wejścia marmurami. Wzdłuż budynku tego, tam i z powrotem, równym krokiem przechadzała się straszem KWD z bronią na ramieniu. Do jakiego pięknego hotelu wiozą nas, panie mecenasie? Zwrócił się do mnie półgłosem towarzysz podróży. W tym momencie otworzyła się brama na rozcierz. Dojrzałem w głębi dziedzinie, co kolony murami, w którym wszystkie okna osłonięte były koszami z blachy. Panie, to więzienie, odpowiedziałem. Wojna w Europie chyliła się ku końcowi. Berlin był coraz bardziej w zasięgu aliantów, ale wyzwolonej Polsce wydawałoby się już zmierzającej ku pokojowi trwała jednak wojna o Polskę między Moskwą a siłami, które chciały obronić kraj przed apetytem Stalina. Już w marcu 1945 roku NKWD aresztowało przywódców Polski Podziemnej zaproszonych na jak najbardziej miłe pokojowe rozmowy o unormowaniu z Armią Czerwoną. To był podstęp, wywieziono ich do Moskwy. Kolejny etap programu likwidacji polskiego podziemia? Tak, oczywiście. Nie było niczego nowego. Przecież to było doświadczenie przerabiane już w czasie akcji burza na terenie Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, gdzie wielokrotnie do takich zaproszeń na rozmowy dowódców lokalnego AK dochodziło i następowało potem z reguły właśnie aresztowanie, rozbrojenie zesłanie do obozu, czy wręcz egzekucja na miejscu. Nową polegało na tym, że teraz chodziło nie o wojskowych tylko, ale chodziło o politycznych reprezentantów, legalnie reprezentujących rząd polski funkcjonujący w Londynie, wciąż jeszcze uznawany przez mocarstwa zachodnie. Ten aspekt, że aresztowani podstępem zostali wicepremier, polskiego rządu, bo taką rangę miał delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski, kilku ministrów i przedstawiciele najważniejszych stronnic politycznych legalnie działających wcześniej w Polsce, mógł budzić szok, zdumienie. Przypomnijmy, że głównym zaproszonym był ostatni komendant Główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Ten dobrze sobie zdawał sprawę z ryzyka, i wiedział o tym, co może go czekać, bo już raz był aresztowany przez NKWD za pierwszej okupacji sowieckiej. To doświadczenie tortur złamało go wtedy. A więc wiedział, że Sowieci są w stanie zrobić wszystko z człowiekiem swoimi najbardziej brutalnymi metodami. I wiedział, że są w stanie takie zaproszenie na rozmowy, jakie skierował do niego. A więc udowodnił w ten sposób, że ma zdekonspirowanego dowódcę niedawno potężnej przecież organizacji konspiracyjnej Armii Krajowej, sowiecki dygnitarz, a więc zaprosił go na te rozmowy niejaki generał Iwanow. Faktycznie był to dowódca NKWD na teren okupowany przez Armię Czerwoną, Iwan Sierow, późniejszy, przyszły, pierwszy w historii szef KGB. Otóż wiedząc o tym, że już jest dekonspirowany, że strona sowiecka jest w stanie dotrzeć do niego i zaprosić go na rozmowy, wiedział, że jakby nie ma wyjścia, on musi pójść na te rozmowy, ale obawiał się swojego losu. Ogromnym błędem było to, że w ślad za nim, za Okulickim, poszli także politycy. Być może licząc, że pełna reprezentacja polityczna rządu polskiego, która była w kraju, jeśli zostanie aresztowana, to wywoła skandal. Niezależnie od tego, jaka ostatecznie była motywacja prowadząca do decyzji o tym, by dać się złapać w ten sposób na rozmowach, a być może wiązało się to po prostu z przekonaniem, no jesteśmy już i tak zdekonspirowani, jak zechce ten szef NKWD, to nas złapie przecież i tak. Próbujmy przynajmniej udawać, że rozmawiamy, reprezentujmy ten rząd, którego jesteśmy członkami, czyli legalny, niepodległy Polski z premierem Tomaszem Marciszewskim rezydującym w Londynie na czele. I Sierow, korzystając ze swojej prowokacji, wywiózł ich do Moskwy. Stalin nie był pewny, czy to dobra metoda była rozprawienia się z przywódcami Polski Podziemnej, bo wiedział, że naraża go to jednak na pewnego rodzaju kłopot w stosunkach z mocarstwami zachodnimi. Sierowa za samą metodę nie pochwalił. No właśnie, na pewno pochwalił za skuteczność. Otóż to, więc cała metoda jednak była tylko wariantem, czy wariacją na temat generalnej linii postępowania Stalina z Polską. I rzeczywiście, kiedy zmarł prezydent Roosevelt w kwietniu 1945 roku, zaprzysiężony na jego miejsce wiceprezydent Harry Truman, który nie ulegał żadnym iluzjom, czy tym mniej sympatiom w stosunku do Związku Sowieckiego, a już zwłaszcza do Stalina, decydował się zareagować na to bezprawie, jakim było aresztowanie Przywódców Polski Podziemnej wywiezienie do Moskwy i ogłoszenie przez sowiecką agencję prasową TAS, że są ci właśnie politycy aresztowani jako kolaboranci, jako wrogowie władzy sowieckiej. Było to wyjątkowo łajdackie, otwarte kłamstwo, na które Truman zareagował gniewnie w rozmowie z Wiaczesławem Mołotowym który przebywał wtedy w Stanach Zjednoczonych w związku z zaplanowaną w San Francisco konferencją, która miała otworzyć historię Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to było jakby takie preludium zimnej wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych nowy, zdecydowanie inny od swojego poprzednika, haniebnej pamięci prezydenta Roosevelta. Harry Truman postawił jasną sprawę, że przecież to jest bezprawie. Trzeba uwolnić tych ludzi, jeżeli mamy mówić dalej o współpracy między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi i ewentualnie Wielką Brytanią w rozwiązywaniu kwestii polskiej. Mołotow był zaskoczony, nikt tak na niego nie krzyczał poza Józefem Stalinem. Nawet Hitler w rozmowach, które toczył z Mołotowem w listopadzie 40 roku w Berlinie nie pozwalał sobie na takie podniesienie tonu wobec Mołotowa. Wyraźnie było widać tutaj preludium przyszłej zimnej wojny, zimnej wojny, która zaczynała się od kwestii polskiej właśnie, od tego czy Stalin nadużył formalnie okazanego mu zaufania ze strony przywódców mocarstw zachodnich, że rozwiąże sprawę polską. Stalin de facto ją miał rozwiązać, ale w sposób zachowujący bodaj pozory praworządności i pozory utrzymania jakiejś części przynajmniej wpływów dawnego rządu polskiego w Londynie na terenie kraju. Teraz okazywało się, że Stalin te pozory porzuca. Burza wybuchła, ale nie trwała długo, dlatego że Roosevelt zostawił w dziedzictwie Trumanowi te same interesy amerykańskie, których i Truman musiał pilnować. Nadal zależało przecież prezydentowi amerykańskiemu na tym, ażeby Związek Sowiecki przyłączył się do wojny na Dalekim Wschodzie. Dlatego po awanturze w sprawie przygotowywanego procesu 16 przywódców Polski Podziemnej nie pójdą jednak żadne zdecydowane kroki dyplomatyczne czy polityczne ze strony Stanów Zjednoczonych. Pojawił się tylko sygnał. Coś się psuje. Będziemy się jednak spierać o przyszłość świata. Nie będziemy dzielić go tak radośnie i ochoczo, jak robił to jeszcze Roosevelt ze Stalinem. 19 kwietnia 1945 roku. Niemieckie radio nadało wystąpienie ministra propagandy Rzeszy, Józefa Goebbelsa. Das ist der letzte Akt eines gewaltigen, tragischen Dramas, das mit dem 1. August 1914 begann. To co dziś przeżywamy jest ostatnim aktem potężnego, tragicznego dramatu, który rozpoczął się 1 sierpnia 1914 roku i który my Niemcy małodusznie przerwaliśmy 9 listopada 1918 roku. W rozstrzygającej chwili. Właśnie dlatego dramat ten musiał się zacząć na nowo w 1939. To czego chcieliśmy uniknąć w roku 1918 musimy odrobić dziś w podwójnym i potrójnym zakresie. Naród niemiecki musi wygrać tę próbę, inaczej zasłuży na bytowanie, którego powstydziłyby się najprymitywniejsze ludy Afryki. Bezgraniczna wierność dla Führera o to, co pokażemy wrogiemu światu. Można nas zranić, ale nie zabić. Uderzyć do krwi, ale nie powalić. 16 kwietnia wojska sowieckie rozpoczęły ofensywę na Berlin. Trwał prestiżowy wyścig, kto pierwszy i jaką flagę zatknie na bramie brandenburskiej. 30 kwietnia Hitler popełnił samobójstwo. 7 doszło do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i przerwania działań wojennych. Czy to było przesądzone, że Sowieci będą decydować jako pierwsi o losach Berlina? Tak, to było przesądzone, bo to było ustalone na najwyższym szczeblu w gronie Wielkiej Trójki. Oczywiście wynikało to także z kalkulacji oszczędzania własnych żołnierzy, ale i z przekonania, że Sowietom się to należy za wielki wysiłek włożony bezpośrednio w bezpośrednią walkę z Hitlerem po 1941 roku. Przypomnijmy, że generał George Patton, amerykański generał, który słynął z kawaleryjskiej fantazji, także z wrogości do Sowietów, który chciał uprzedzić niejako Sowietów swoim śmiałym lajdem od południowej flanki zmierzającym ku sercu III Rzeszy. Został po prostu zatrzymany rozkazami swoich zwierzchników. Berlin ma być dla Sowietów. To była decyzja polityczna. Oczywiście, żeby ją zrealizować, trzeba było wykonać gigantyczny wysiłek wojenny. Powiedziałbym, tradycyjną już metodą sowieckich marszałków z II wojny światowej nazywaną taktyką trzech warstw. Pierwszą warstwę ludzkiego mięsa, czyli własnych żołnierzy wysłanych na śmierć, nakłada się drugą warstwę, po której dopiero przechodzi trzecia warstwa, ta, która jest w stanie dopiero osiągnąć właściwy cel operacyjny. I tak właśnie została wykonana operacja berlińska, to znaczy z gigantycznym nakładem nie tylko sił, ale założonych strat, 600 tysięcy Zginęło bądź zostało rannych w tej operacji po stronie sowieckiej, w tym także wielu żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, która w tej operacji brała udział, dowodzona już po zdymisjonowaniu Berlinga za próbę przyjścia z pomocą żołnierzom walczącej Warszawy. Teraz I Armia miała za dowódcę sowieckiego oficera Siergieja Gorochowa, który występował pod nazwiskiem Popławski. To był jeden z setek tak zwanych popów w Ludowym Wojsku Polskim, to znaczy pełniących obowiązki Polaka, sowieckich oficerów, czasem, nie zawsze, polskiego pochodzenia, ale przyjmujących polskie nazwiska, udających Polaków po to, żeby ta armia, która pozbawiona była kadry oficerskiej w większości, no bo te, jak wiadomo, Stalin wcześniej zlikwidował w Katyniu, mogła skutecznie udawać armię polską. Żołnierze oczywiście byli prawie wyłącznie Polakami, patriotami chcącymi odzyskać własny dom i bohaterskim wysiłkiem przybliżającym ostateczne zwycięstwa, więc wdzięczna pamięć im się na pewno w naszych sercach, w naszych dzisiejszych wolnych polskich domach należy nie mniej niż żołnierzom generała Maczka czy generała Andersa. Raczej musimy pamiętać o ich tragicznym losie wynikającym z faktu, że mieli innych dowódców niż generał Anders i generał Maczek. Historycy wojskowości podkreślają, że Stalin przyjął ciekawą taktykę zdobycia Berlina, bo nie wyznaczył, który z dwóch dowódców, którzy atakowali miasto, ma je zdobyć. To był taki element rywalizacji, czy chodziło o to, żeby jak najszybciej zdobyć serce III Rzeszy. Ten manewr przyspieszył kapitulację i koniec wojny, który czasami jest wskazywany na Zachodzie na 8, a w Związku Sowieckim na 9 maja. Przypomnijmy, Berlin skapitulował 2 maja, dwa dni po samobójczej śmierci Adolfa Hitlera w jego bunkrze w centrum Berlina. Koncepcja operacyjna, jaką wybrał Stalin, właściwie powielała wciąż ten sam schemat, to znaczy zdobyć za wszelką cenę, jak najprędzej. Naturalnie Stalin rozgrywał swoich marszałków, w tym przypadku Rokosowskiego, który tutaj odgrywał kluczową rolę i Żukowa, w mniejszym stopniu idącego od południa, Iwana Koniewa ale to miało znaczenie mniejsze. Najważniejszy na razie był cel, jakim było zdobycie Berlina, zatknięcie tam symbolicznej czerwonej flagi i potwierdzenie w ten sposób roli Związku Sowieckiego jako głównego zwycięzcy wojny w Europie. No bo nie czarujmy się, ten kto zdobywa stolicę III Rzeszy występuje w roli głównego zwycięzcy i z tej roli po dziś dzień korzysta prawno-międzynarodowy spadkobierca Związku Sowieckiego, czyli Federacja Rosyjska. Korzysta w sposób zasłużony i niezasłużony jednocześnie. Zasłużony, bo niewątpliwie Armia Czerwona odegrała najważniejszą rolę w pobiciu Wehrmachtu w Europie, ale niezasłużony, bo nie można zapomnieć, że Armia Czerwona była sojusznikiem Adolfa Hitlera w pierwszych blisko dwóch latach tej strasznej drugiej wojny która 8-9 maja kończyła się w Europie. Mówię z wahaniem 8-9 maja, bo chociaż wspierają się historycy, czy ważniejsza była ta kapitulacja z 7 maja podpisana przez generała Jodla. Wobec przede wszystkim reprezentacji zachodnich sojuszników, czy dopiero ta kapitulacja berlińska podpisana przez feldmarszałka Keitla w nocy z 8 na 9 maja, to właściwie działania wojenne jeszcze trwają no niemal do 10-11 maja. Takie spóźnione echa kapitulacji III Rzeszy, ale niewątpliwie za symboliczny koniec tej wojny można uznać sam upadek Berlina 2 maja i moment, kiedy stolica Trzeciej Rzeszy upadła pod naporem ofensywy sowieckiej. W poprzednim odcinku mówiłem o ryzykownej decyzji generała Andersa przyjęcie przez jego korpus rozkazu ataku na klasztor Monte Cassino, ale to było oczywiście nic w porównaniu z gigantycznymi stratami, na jakie narażali swoich żołnierzy, tacy dowódcy właśnie jak Popławski-Gorochow w szturmowaniu wału pomorskiego, na przedwiośniu 1945 roku, czy w zdobywaniu, w skrajnie nieudolnym zdobywaniu i z ogromnymi w związku z tym stratami koło brzegu, czy to najbardziej tragiczny przykład bezkarności i jakiegoś lekceważenia życia ludzkiego przez dowódców niektórych, nie wszystkich naturalnie Ludowego Wojska Polskiego, to oczywiście generał Karol Świerczewski. Bitwa pod Budziszynem, kiedy w ramach wielkiej operacji berlińskiej idąca od południa armia, czy armię w ogóle frontu ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa, wśród nich właśnie druga Armia Wojska Polskiego, pod dowództwem Karola Świerczeskiego została zaskoczona takim rozpaczliwym manewrem zgrupowania niemieckiego feldmarszałka Schernera. Zaskoczony Świerczewski, który prawie nie wychodził zresztą wtedy ze stanu upojenia alkoholowego, nie był w stanie w ogóle zareagować na nową sytuację taktyczno-operacyjną. I dopuścił się do tak wielkich błędów, które spowodowały śmierć lub rany ponad 20 tysięcy żołnierzy jego armii. To była bezprecedensowa skala strat. Żadna inna polska jednostka w żadnej bitwie, duża jednostka, mam na myśli rangi arminnej, nie poniosła takich strat jak druga Armia Wojska Polskiego w skutek błędów śmierci czeskiego, w heroicznie skądinąd przez tych zwykłych żołnierzy toczonych w walkach pod Budziszynem. To był smutny los tych ostatnich miesięcy II wojny światowej dla żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, który oczywiście pamiętamy inaczej I może dobrze, że pamiętamy od tej strony triumfalnej, od biało-czerwonego sztandaru zawieszonego na Zige Soile kolumnie zwycięstwa w centrum Berlina, czy w zdobywaniu wspólnym bramy brandenburskiej przez żołnierzy polskich i sowieckich, ale cena tego biało-czerwonego sztandaru zawieszonego obok czerwonego była strasznie wysoka. I musimy także w tym momencie przypomnieć o realnych także sukcesach, roztropniej za to na pewno osiągniętych przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wspominaliśmy o Arnhem, wspominaliśmy o Monte Cassino, ale przypomnijmy przede wszystkim wspaniały szlak bojowy pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka. W 1945 ten szlak bojowy zakończony zdobyciem Wilhelmshafen, głównego portu wojennego III Rzeszy, gdzie kilku admirałów, generałów, niższych rangą oficerów i cała flota kapitulowała przed polskim dowódcą, być może najzdolniejszym ze wszystkich, jacy prowadzili działania wojenne w II wojnie światowej polskich dowódców. Składała ta reprezentacja elity morskiej III Rzeszy, kapitulacja.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 Kolejna audycja za tydzień w poniedziałek po godzinie 21. Dorota Truszczak bardzo, bardzo polecam.